Bajki i baśnie polskie Antoni Józef Gliński O mądrym chłopku i głupim diable Od czasu strącenia swojego diabli zaczęli nawiedzać świat ten biedny i pragnąc niedoli zatracenia rodu ludzkiego natworzyli w nim różnych występków, zbrodni. I nieszczęść, pychy, zbytków, chciwości, zdzierstwa, nienawiści, pogardy, niesprawiedliwości i nieposłuszeństwa, a stąd powstały różne klęski: głód, mur i wojna, nędza i rozpacz, płacz i narzekania. Ale stan taki był tylko za morzami, nie u nas, bo kraj nasz samymi tylko kmiotkami zaludniony był niegdyś i bardzo szczęśliwy. Każdy w nim zajmował się rolą i na kawałek chleba pracował. A wdzięczna ziemia tak rodziła, że zbiór jednoroczny i swoich pracowników wykarmił i jeszcze zamorczyków żywił. Diabli mieszkając strony cieplejsze zasłyszeli też od kupców i o naszym kraju, a że go ostrzegły od nich żelazne krzyże na granicach stojące, Pozamieniali się więc w dukaty i w ich to postaci przez kupców przywiezieni zaczęli się i u nas ukazywać i na zgubę naszych dusz pracować. Nie tak jednak niegdyś jak teraz szło im tu łatwo, bo lud nasz był pracowity i chętnie przestawał na tym co im Pan Bóg dawał i co od Matki Ziemi otrzymywać mogli. A diabli, choć byli mądrzy po zamorsku, w obliczu jednak cnót kmiecych byli głupi i nieraz prosty i poczciwy kmiotek tak diabła oszukał, że się aż za rogi swej głowy chwytał i ująwszy za swój ogon silnie sobą o ziemię lub o kamień grzmotał. Już później, nieprędko, kiedy Niemcy mądre swe książki pisać zaczęli, rzucili się diabli do ich czytania i tak Czasem pomądrzeli, że biedny lud nasz ledwie już im teraz podołać może. Tak się stali chytrzy i zdradliwi. Otóż przed owym to jeszcze czasem, kiedy diabeł mądry był po zamorsku, a po naszym głupi, jeden kmiotek posiadał sposób za pomocą, którego zawsze i wszędzie mógł go widzieć i bardzo mu dokuczać. Sposób ten jest taki. Jeżeli diabeł jest w postaci ludzkiej, spójrz mu w oczy. W oczach ludzkich ujrzysz samego siebie, własną swą postać, a w diabelskich przepaść bezdenną. Jeśli zaś diabeł ukrywa się niewidzialny, weź kurzy znosek w Wigilię Bożego Narodzenia zniesiony. Noś go przy sobie i spójrz przez drzwi karczmy lub przez dziurkę, z której sęczek wypadł. Diabeł ukaże ci się w całej postaci. Kmiotek, który ten sposób posiadał, wszedłszy do karczmy, chwytał zawsze diabła za rogi, siadał na nim konno i po karczmie hasał, a wszystkim zdawało się, jakoby on na kiju, jak dziecko jeździł. Nieraz go nawet, ująwszy za rogi, zaprzęgał do jarzma i całe nim pole zaorywał. Dokuczyły diabł te kmiotka. Zabolał go kark od twardego jarzma, Przychodzi więc ku niemu i prosi, by za jaką bądź cenę umowę z nim zrobił i prześladować go zaniechał. Gdzie tam? Kmiotek ani słuchać nie chciał. Wziął zatem diabeł na rozum i powiada. – Kiedy już chcesz, bym ci koniecznie pracował. Niech przynajmniej pracuje dobrowolnie, nie zmusł. A za to każdym zbiorem będziemy się po połowie dzielić. – Zgoda – odpowiedział Kmiotek. – Ale zróbmy umowę z góry. Jak mamy się dzielić, żeby później kłotnie nie było? Diabeł rad, że go do pługa zaprzęgać i w karczmie jeździć na nim nie będzie, przystał na wszystko. – Co będziemy robili? – zapytał diabeł. – Otóż, naważym piwa i będziemy sobie popijać leżąc. – A jak będziemy się dzielić? – O. My ludzie mieszkamy na wierzchu ziemi, a wy, diabliwy, skwarzycie się w piekle pod ziemią. Piwo zatem z wierzchu dla mnie, a z dołu dla ciebie. Zawiń, że się przynieść kocioł, chmielu i słodu. Wszystko, co było potrzebne, diabeł przyniósł i wkrótce cały war piwa był gotów. Kmiotek piwo z wierzchu zlał dla siebie, a diabł drożdże oddał. Zaczął Kmiotek popijać sobie piwo musujące, a diabeł ciągnie męty drożdżowe. Mm, coś to piwo gorzkawe. Odzywa się diabeł. Nic to, odpowiada Kmiotek. Cokolwiek mielu za na to, ale za to na żołądek zdrowy. A i bieda człowieczy! Co za bieda? Brzuch boli. Głupstwo. Po boli przestanie. – Tak, przestanie. Dobrze ci mówić. A jak mnie cierpieć? – Widać, że śmiarkę przebrał. Trzeba było wstrzemięźliwszym cokolwiek być. – A teraz nie ma co biedować. Zacznij biegać i wybiegasz się. Diabeł skurczył się we dwoje, chwycił się oburącz za żołądek i wybiegł. W kilka dni przychodzi do kmiotka i użala się, że jeśli by nie diabla w nim siła, nie mógłby przenieść skutków piwa. Tak go wydało i inne z nim dziwy wyrabiało. Rozumnyś człecze, mówi diabeł dalej. Sobie z wierzchu wziąłeś, a mnie dałeś ze spodu. Głapisz diable, kiedy tak mówisz, odpowiedział kmiotek. Wszakże mówiłeś, że musu nie lubisz. Otóż sam wziąłem piwo z musem. O tobie z oddałem. Drugi raz wszystko, co będzie na wierzchu, to tam. Idź, zaożniwę, zasiejemy ją i co tam będzie z wierzchu, to twoje. Pobiegł diabeł w pole. Całą noc pracował i niwę zaorał. Kmiotek zasiał na niej rzepę. I gdy dojrzała, nać oddał diabłu, a sam wziął soczystą i słodką rzepę. Kmiotek smaczną rzepę zajada i uśmiecha się. A diabeł gryzie nać gorzką, krzywi się i spluwa. Domyśliwszy się wreszcie, że go kmiotek oszukał, zrobił umowę, że odtąd co zasieją, on ze spodu weźmie. Znowu diabeł rolę zaorał. Zasiał kmiotek grochem i gdy dojrzał, skosił, zawiózł do gumna, wymucił i je na zdrowie. A diabeł powydzierał korzenie, otrząsł z ziemi i gryzie, aż mu w zębach trzeszczy. Widzi diabeł, że nie może dać rady kmiotkowi. Nęka go ciężką pracą, a to, co mu da za nią, zawsze nic nie warte. Zdobywa się więc na nowe wykręty i rzecze. Słuchaj, człowiecze, nie możemy być dalej w spółce ze sobą. Nie wypada ci jakoś ciągle obcować ze mną, a mnie praca nie w smak idzie. Zróbmy więc inny układ. Ty, panie diable, jak uważam... Lubisz ciągłe ciekawostki. Przykrzą ci się stare rzeczy, a ja na nic innego zgodzić się nie chcę. Ja albo cię będę dręczyć po dawnemu, albo musisz pracować wspólnie ze mną. Lub wreszcie pożycz mi pieniędzy, a dam pokój tobie. Wiele żądasz pieniędzy? Pełny mój kapelusz. Tylko? Tylko. A kiedy oddasz? jak wszystkie liście opadną z drzew. Diabeł przystał na to, myśląc, że w jesieni przyjdzie po swą należność. A jeśli nie będzie mógł oddać, no to zapiszę mu swą duszę, a on w tym właśnie celu wałęsał się po świecie. Bo pan jego Lucyper chce być strasznie bogatym i posiadać miliony dusz ludzkich. Każdy więc z jego wysłańców musi pewną ilość uwiedzionych dusz dostarczyć. Tak myśląc, biegł diabeł po pieniądze, a kmiotek poszedł do składu, pod którym był sklep głęboki. Wyrżnął otwór we drzwiach poziomych, postawił na nim w zaciemku kapelusz z dnem przedartym i czeka. Przybiegł diabeł, wsypał jeden wór złota. W kapeluszu a ani znaku. Przyniósł drugi. Ani znaku. Wysypał trzeci, czwarty, dziesiąty, a gdy ledwie za tysięcznym napełniło się miejsce w jamie, napełnił nareszcie kapelusz. Latając ciągle po pieniądze, diabo spotniał okropnie. Otarł więc czoło, uśmiechnął się niby i rzekł: Więc zobaczymy się w jesieni. Nie prędzej! Jak kiedy wszystkie liście z drzew opadną. To mój niezmienny warunek. Byżej zdrów. Leć na zginienie. Gdy jesień nadeszła, diabeł zjawił się przed Kmiotkiem i przypomniał należność. Kmiotek pokazał mu sosny, zawsze zielone, i powiedział, że stosownie do umowy zwróci mu ją wtedy, jak liście z niej opadną. Za rok znowu przybył diabeł. Sosna jeszcze zielona. Przybył na drugi ciągle zielona. Domyślił się wreszcie nieborak, że zadrwiono z niego. Pobiegł więc do lasu, pracował przez kilka miesięcy, poobnażał sosny i jodły ze szpilek i gałązek i przybiegł do dłużnika po pieniądze lub duszę. Kmiotek poprowadził go do innego lasu i pokazał mu sosnę zieloną, a diabeł na to: To nie o tym, ale o tamtym lesie była mowa. Kłamiesz diable, odpowiedział kmiotek. A kłamać diabelski ci honor zabrania. Takim sposobem moja suma ma zginąć? Bo sosny, jak widzę, liści nigdy nie opada. Ktoś ci winien, żeś głupi? Jak będzie? Tak jak było? Oto tak. Kto dziewięć zakładów wygra, przy tym pieniądze zostaną. Zgoda? Zgoda. Jaki pierwszy zakład? Spróbujmy się, kto silniejszy. Dobrze. No, bacujmy się. Gdzie tobie, diable, porównywać się ze mną, kiedy ty nawet stuletniego mojego dziadka, który oto w tym ostępie śpi w głowie, nie zmożesz? To mówiąc, kmiotek przyprowadził diabła i wskazał mu z dala niedźwiedzia. Diabo podskoczył i chwycił go oburącz za szyję. Niedźwiedź ryknął, ścisnął diabła w swych łapach i jak go zacznie po swojemu łamać. Diabo ledwo się wyrwał i zbity i zmięty przed kmiotkiem stanął. – No to szczęście, że się z tobą samym nie spróbował. Kiedy w twoim dziadku, takim już starym, taka siła jakaś w tobie być musi. Jeden więc zakład wygrałeś, teraz drugi. Kto z nas prędszy, ty uciekaj, ja będę gonił. Gdzie tobie, diable, iść ze mną na wyścigie, kiedy ty nawet mojego rocznego senka nie dopędzisz. Spróbuj się z niej. To mówiąc, wskazał śpiącego pod miedzą zająca. – Jakże się rozmówię z rocznym dzieckiem. – Przejdź do niego jak krzyknij – huścha! Diabeł zbliżył się, krzyknął – huścha, a zając jak skoczy, tyle go widzieli. – Zaczekaj, zaczekaj, zrównajmy się! – woła diabeł, biegnąc za nim i wkrótce straciwszy go z oczu, z niczym powrócił. – Twoja prawda, człecze wygrałeś. Idzie teraz o trzeci zakład. Rzucajmy, kto dalej rzuci. To mówiąc, porwał ogromny kamień i cisnął w powietrze. Kamień spadł za godzinę. Kmiotek miał w zanadrzu złapanego skowronka. Wziął go w rękę i w górę rzucił. Skowronek poleciał i znikł w obłokach. Głupi diabeł sądził, że to kamień. Czeka więc godzinę, czeka drugą i jeszcze dłużej. Nie spada. Wygrałeś, człowiecze, trzeci zakład. Teraz czwarty. Jeśliś tak silny, spróbujmy, kto tego konia prędzej na około stogu przeniesie. Pochwycił diabeł konia, dźwignął na barki, w kilka minut obniósł naokoło i stanął przed kmiotkiem zdyszany, a pod z niego kroplami kapał. – Oj, ty niedołęgo! – rzekł Kmiotek. – Tyś konia na barkach dźwigał, oburącz go trzymał i ledwieś pięć minut obniósł. – A ja wezmę go tylko między nogi, a ubaczysz. To mówiąc, wskoczył na konia, cmoknął i mniej niż w pół minuty objechał naokoło. – I czwarty zakład wygrałeś – zawoł diabł. Ale cóż to za siła w nogach! – Obaczymy, jak pójdzie zakład piąty. Kto w ręku mocniej kamień ściśnie? Chwycił diabeł kamień, ścisnął go oburącz w dłoni i kilka kropel wilgoci kapnęło. – To mi sztuka – zawołał kmiotek. Nachylił się niby po kamień, wyjął z kieszeni ser świeży i jak go w dłoniach ściśnie, serwatka ciurkiem pociekła. – No, wygrałeś zakład piąty. Jedzie teraz o szósty. Kto mocniej huknie? To, mówiąc diabeł, jak huknął, ziemia zadrożała. Zerwał się w wicher i kręcąc poniósł przez pole. Kmiotek tymczasem robił z leszczyny obręcz, a diabeł pyta. Porzuć niepotrzebną robotę i huknij. zobaczymy kto mocniej. Zaraz, zaraz, tylko obręcz skończę. A to na co? A włożyć na twoją głowę, bo gdy huknę bez obręczy, rogaty twój łeb pękłby na czworo. A i po to bręczą, kto wie, czy dotrzyma. Nie hukaj, nie hukaj, zawołał diabeł. A mnie na co na taką próbę łeb mój wystawiać? Wygrałeś zakład szósty. Idzie teraz o siódmy, kto mocniej gwizdnie. Diabeł jak gwizdnął. Posypały się liście z drzewa, ptaki z gałęzi pospadały i psy po wioskach zawyły. Trzymając w ręku długi harapnik rzemienny kmiotek rzekł do diabła. Zamróż oczy. A to na co? Bo gdy gwizdnę upadniesz. Nie lękaj się. Mocny jestem na nogi, ale dla ostrożności zmrużę. Diabeł stanął, oczy zmrużywszy, a kmiotek z rozmachem, harapnikiem wzdłuż przez oczy, jak go gwizdnie, aż mu się skry z oczu posypałem. A ziemia tak mu się zdawała kręcić, że aż usiadł, trzymając się za nią oburącz. Nie trzeba, nie trzeba, zawołał, powstając Diabeł. Wygrałeś zakład siódmy. Teraz idzie ją w zakład usuny. O tak, rzucajmy się w górę, kto jeden drugiego wyżej podrzuci. I porwał kmiotka, zamiódł nim po piasku, rzucił w górę, że aż nad komin swojej chaty wyleciał. Sielneś diable, rzekł kmiedź, pobladłszy nieco, bując tak wysoko. Teraz na mnie kolej. To mówiąc, diabła w pół chwycił, ścisnął, ale zamiast rzucić, oczy w górę wlepił i pogląda na miesiąc, który był w pełni. – Czego tam ślepisz? – zdziwiony diabeł zapytał. – Patrzę na mego ojca, który siedząc tam na księżycu mruga na mnie, żebym mu ciebie tam podrzucił. On jest kowalem Pana Boga, użyjecie do dęcia miechu. Diabeł w przestrachu krzyknął. Wygrałeś, wygrałeś! I zaczął się z rąk Kmiotka wyrywać. A mnie to na co? Muszę cię przecież przekonać, że od ciebie silniejszy, a i ojciec mi podziękuje. i zmiłuj się, człowiecze. I następny, ostatni zakład bez próby za wygrane daje. I pieniądze na zawsze już twoje. Błagał pokornie diabeł Kmiotka, a on mu na to. Mało mi tego! – Wszak, gdybyś wygrał, zabrałbyś mi moją duszę. – Płaszczę cię chyba wtedy, kiedy dasz słowo, że poczciwych miotków nie będziesz uwodził. – Daję na to moje diabelskie słowo i ja o tylko między panami przebywać będę. – Dokądże teraz pójdziesz? – Pójdę nawiedzić królewnę. – Cóż ci ona zawiniła? – Nic nie zawiniła, ale muszę skorzystać, gdyż teraz łatwy przystęp do niej. Od pewnego czasu zaczęła się zamyślać, bujać gdzieś po obłokach i o słodkich migdałach marzyć. I to ją tak zaprzątnęło, że ani kładąc się, ani wstając z pacierzy nie odmawia. A takich nie tylko dusza, ale i ciało w naszej jest mocy. – Dobrze to wiedzieć, a teraz ruszaj na suche lasy – krzyknął kmiotek, pchnąwszy silnie diabła, a sam rad, że się tak gracko wywinął, nocąc poszedł do domu kilka miesięcy czy w pół roku ogłosił król po kraju, że najmilsza jego córka jedynaczka, prześliczna królewna, od niejakiego czasu co noc przez diabła bywa nawiedzana i nikt ją dotychczas wyleczyć nie mógł. Kto by więc jej chorobie zaradził, temu ją król za żonę odda i następcą swym mianuje. Dowiedziawszy się o tym, Kmiotek przeżegnał się i w drogę ruszył. Przybywa do stolicy, udaje się wprost do króla i mówi: Najjaśniejszy królu, dowiedziawszy się o obietnicy królewskiej, przychodzę królewnę wyleczyć. Ach, wylecz! Mój ty kmiotku poczciwie, ale pamiętaj ten warunek, że jeśli wyleczysz, moim zięciem i następcą zostaniesz, a jeśli nie, skóra będzie w robocie. Bo z nosa pas, a splec dwa zedrę, i psami zaszczwać każę. Nie zląkł się tego kmiotek. Włożył do jednej kieszeni kawał sera szwajcarskiego, do drugiej spory kawał mydła. Na wierzch sera nasypał orzechów, a na mydło kulek żelaznych. Do jednej miski wziął miodu, do drugiej dziękciu i wieczorem przyszedłszy do gościnnego pokoju królewny, za którym była jej sypialnia, postawił miski na stole. Zapalił świecę. Kiedy niekiedy zakosztuje miodu z miski i czeka. Królewna śpi spokojnie, bo w przyległym jej pokoju sypialnym żadnego szmeru nie słychać. O samej północy rozległo się nagle puchanie sowy. Zatrzepały po oknach skrzydłami nietoperze, rozemknęły się na oścież podwoje. Wbiegł diabeł i stanął jak wryty. — Jak się masz, panie kumie! — Zawołał kmiotek do znajomego sobie diabła. — Po cóż waszeć tu zawitał? Czy nie po dziesiąty zakład tu przyszedłeś? Nie, człowiecze, przyszedłem królewnę nawiedzić. Ale cóż to jest tak smacznego? Jem słodycz na słodycze, miód. Daj i mnie skosztować. Bardzo proszę. Kmiotek podsunął mu miskę z dziekciem, sam zaś miód zajada, a diabeł raz po raz biorąc łyżkę dziekciu je zapatrując się na kmiotka i za każdym razem marszczy się i spluwa. Kiedy jeden zjadł miskę miodu, a drugi dziegciu, kmiotek wziął orzech z kieszeni, rozkąsił go, wyłuszczył i je. – Co robisz? – ciągle jeszcze spluwając, diabeł zapytał. – może orzechy. Masz i ty kilka. To mówiąc, dał mu kmiotek kilka kulek żelaznych. Diabeł, poglądając na kmiotka, jak orzechy gryzie z łatwością, chciałby go naśladować. Przewraca w gębie kule, ściska ją zębami, a szczęki trzeszczą. Nie może rozkąsić. Męczy się diabeł. Męczył. Wreszcie mniemany swój orzech wyplunął i rzekł. Ty człowiecze daleko widać silniejszy jesteś ode mnie. Ja orzecha rozkąsić nie mogę. Czyż jeszcze nie przekonałeś się o tym? Dam ci więc coś smaczniejszego. I wydobył z kieszeni kawał sera i mydła. Dziękuję, człecze. Mało mam czasu. Muszę już iść do królewny. Nie, dzisiaj śpię, i jutro ją nawiedzisz. Muszę ją co noc nawiedzić, bo gdybym którą opuścił, musiałbym o trzydzieści mil ten zamek omijać. Leciesz ku mnie, trzy po trzy. Ot, masz kawał sera i jedz. Niewiele to zajmie. Kmiotek ser zajada, a diabeł je mydło. I co go przełknie, zmarszczy się i splunie. Nie pluj, diable! Ale zjedz wszystko, bo kiedy moją gościnnością pogardzisz, chwycę cię za rogi i memu ojcu na księżyc zarzucę. Diabeł coraz mydła ukąsi, żuje, przełyka i spluwa. I kiedy już skończył, porwała go nuda. Zaburczało i zarżnęło w żołądku. Wziął się z kurczony za boki i chciał był ku sypialni postąpić. Wtem ranne koguty zapiały. Diabeł chwycił się za żołądek jak góra wzdęty jęknął i poglądając u kosa na drzwi sypialni, u których kmiotek stanął na straży, poszedł jak mydła zjadłszy, bo też zjadł rzeczywiście, i czuł jego skutki. Od tego zdarzenia poszło to przysłowie w użyciu a królewna przestała być odtąd nawiedzaną. Dawną swą wesołość odzyskała, cudowna jej krasa na nowo zakwitła i w tydzień czy miesiąc mądry i poczciwy kmiotek został jej mężem i następcą tronu razem. I gdy ich potem Bóg dziadkami pobłogosławił i on został królem, a ona królową, sami dziadki i ich lud mnogi pędzili żywot tak błogi, że od tego... Ani piórem opisać, ani pieśnią wyśpiewać, ani baśnią wybajać. Koniec.